Otoczkowanie nasion to zabieg, o którym plantatorzy buraka doskonale wiedzą. Ci jednak, którzy uprawiają inne rośliny, niekoniecznie, przeważnie jest to raczej nowość. Dlaczego się o tym nie dyskutuje w przypadku buraka, a w przypadku innych roślin jest sprawa dyskusyjna? Nie dyskutuje się dlatego, że w burakach jest najbardziej widoczny aspekt prawidłowej uprawy, i większy stopień sterowania jakością zasiewu niż w innych gatunkach. Dzisiaj mamy trzy gatunki, które bezdyskusyjnie są punktowo umieszczane w glebie. To jest burak cukrowy, to jest kukurydza i to są ziemniaki. A co stoi na przeszkodzie, żeby te pozostałe uprawy również otoczkować? Do tej pory były bariery, przede wszystkim technologiczne w przygotowaniu nasion, bo nie było firm, które potrafią na skalę przemysłową zabezpieczyć takie ziarna. Pokazały to firmy zachodnie przywożąc swoje nasiona importowane i nasi rolnicy które potrafią bardzo dobrze naśladować i bardzo szybko przychodzą, porozum do głowy, żeby robić to i u nas. Dzisiaj takim tematem topowym jest otoczkowanie nasion rzepaku i siew punktowy. I to idzie w tak dynamicznym tempie, że myślę, że w najbliższych pięciu latach możemy dojść do tego, że co najmniej połowa plantacji rzepakowych będzie siana punktowo, bo nie może być przeszkodą dzisiaj brak siewnika do wysiewu, kiedy widzimy maszyny, które kosztują milion, półtora miliona złotych. To co mówimy o siewniku, który determinuje w zasadzie podstawową kwestię, źle zasiejemy, to skutki są przez cały okres wegetacji. Skoro już tutaj rozbudziliśmy nadzieję, podkreśliliśmy obawy, to powiedzmy teraz po kolei i pomalutku, czym jest właściwie to otoczkowanie? Otoczkowanie jest w zasadzie zmniejszeniem ryzyka dla plantatora. W okresie najbardziej wrażliwym dla siewki roślin zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami, chłodem, zimnem, nadmierną wilgocią i dłuższym okresem wschodu. Ale przed niedoborem wilgoci już to nie zabezpiecza. No to już jest trochę wyższa półka. Tu już, że tak powiemy, Pan Niebios musi zarządzić, bo my na ziemi nie możemy. Generalnie, można powiedzieć, otoczka nie wymaga większej ilości wody, nasiono otoczkowane od nieotoczkowane. Tam różnica jest, ale to ona nie jest zauważalna. Natomiast efekty pozytywne z tego tytułu są nieporównywalne, bo po pierwsze nasiono Dostaje na start, na okres pierwszych 4-5 tygodni bardzo dobre zabezpieczenie preparatami chemii rolnej przeciwko szkodnikom, przeciwko chorobom grzybowym i w dawkę startową nawozów makro i mikroelementów. I można powiedzieć tak, że każdy organizm najmłodszy, który jest najbardziej wrażliwy, on jest tutaj zabezpieczony. To jest tylko jeden aspekt. Drugi to jest taki, zaotoczkowanie nasiona ma dwa czynniki. Po pierwsze nadaje kształt regularny, powtarzalny, pozwalający punktowo wysiać w zaplanowanej rozstawie i w rzędzie i w międzyrzędziach a po drugie pozwala wyposażyć to, co mówiłem wcześniej, w te podstawowe składniki do startu. I nasiona, które są nieregularne, tak jak marchewka, pietruszka, pasternak, no one wymagają przygotowania, żeby można było to zrobić. Natomiast drugą częścią jest to, że agrotechniczne czynniki się bardzo zmieniają. Siejąc w równej rozstawie poprawiamy dostępność światła. Fotosyntaza jest kanonem w tym, żeby był przyrost. Nie. Siejąc punktowo zmniejszamy normę wysiewu bardzo różnie. Od 30 do 70% się zmniejsza norma wysiewu, bo mniej tych nasion jest potrzeba. Więc mamy już duże oszczędności na tym. Jeżeli mamy mniej roślin na metrze kwadratowym, to i ta sama ilość opadów przypada na mniej roślin, czyli powiększamy. dostaje więcej. Dokładnie. I po kolei się zwiększają te czynniki. Jeżeli mamy więcej światła, lepsze przewietrzanie, to i choroby grzybowe się tak nie rozmnażają. Więc nie chciałbym tu całego katalogu wymieniać, ale podstawowe rzeczy. Więcej wody, więcej światła, brak konkurencji między roślinami, bo są w różnej rozstawie i równo rywalizują. Wyposażenie na start po wykiełkowaniu jest wyrównany wschód u wszystkich roślin. Widać to doskonale na plantacjach buraków cukrowych, gdzie jeżeli tylko są w miarę normalne warunki, to wszystkie są jak wzorce, jeden w drugi burak, tyle samo liści, taki sam wzrost i, i wyrównany. I o to nam chodzi, bo to jest gwarancja najlepszych plonów i zadowolenia z tego, co w polu osiągamy. A istotnym elementem jest zawsze kalkulacja. Każda usługa, wiadomo, kosztuje. Jak te koszty, z jednej strony obniżenie ilości nasion na jednostkę powierzchni, z drugiej strony koszt wykonania usługi, czy one się równoważą? Tutaj zdecydowanie jest na korzyść rolnika, bo koszty otoczkowania są zdecydowanie mniejsze od kosztów zakupu nasion. Przy siebie rzędowym. Przy siebie punktowym, tak jak wcześniej powiedziałem, ta norma wysiewu się zdecydowanie zmienia. Podam przykład tutaj rzepaku. Różne są szkoły i różne zagęszczenia, ale tak najogólniej można powiedzieć, że od 50 do nawet 100 roślin na metrze kwadratowym jest przy siebie rzędowym. Natomiast przy siebie punktowym ta norma schodzi poniżej 30 sztuk nasion. To licząc koszt zakupu jednego kg nasion, a koszt zaprawienia tych nasion zdecydowanie jest na korzyść e, otoczkowanych nasion i siewu punktowego. Bo tutaj założenie zrobiliśmy, że przy tym samym plonie, tak? No założenie przy tym samym plonie. Ja tu już nie chciałbym obietnic składać, bo myślę, że rolnik najbardziej jest przekonany, jeżeli zobaczy na własne oczy albo zrobi doświadczenie u siebie, bo jeżeli sieje te 10 czy 50 hektarów rzepaku, to niech weźmie na przykład 10% zasieje punktowo i przekona się, że już nie wróci do siewu rzędowego, bo on jest słabszy, on nie jest zły, ale on jest zdecydowanie słabszy, niekonkurencyjny do siewu punktowego.